Rozdział 17 Alma daje wiarę słowom Abinadiego i zapisuje je. Abinadi skazany na śmierć w ogniu przepowiada swym mordercom choroby i taką samą śmierć w ogniu. I stało się, że gdy Abinadi skończył mówić, król nakazał kapłanom, aby go pojmali i zarządzili, aby został zgładzony. Jednak był pośród nich kapłan o imieniu Alma, potomek Nefiego, był on młody i uwierzył w słowa Abinadiego, bo wiedział o niegodziwości kapłanów, o którą Abinadi ich oskarżał. Dlatego zaczął prosić króla, aby nie unosił się gniewem na Abinadiego, lecz pozwolił mu odejść w pokoju. I król rozgniewał się jeszcze bardziej. Nakazał wyrzucić Almę i posłał za nim sługi, aby go zabili. Lecz Alma uciekł przed nimi i skrył się, że go nie znaleźli. I będąc w ukryciu przez wiele dni, zapisał wszystko, co Abinadi powiedział. I stało się, że z rozkazu króla ludzie z jego straży otoczyli Abinadiego i pojmali go, a związawszy, wtrącili do więzienia. I po trzech dniach, po naradzeniu się ze swymi kapłanami, król zarządził, aby przyprowadzono przed niego Abinadiego. I powiedział mu: Abinadi, mamy przeciwko tobie oskarżenie i zasługujesz na śmierć. Oto powiedziałeś, że sam Bóg stąpi między ludzi, dlatego zostaniesz zgładzony, jeśli nie odwołasz zła, które powiedziałeś o mnie i o moim ludzie. Wówczas Abinadi odpowiedział mu, nie odwołam tego, co powiedziałem ci o tym ludzie, albowiem jest to prawdą. I aby cię o tym przekonać, wydałem się w twoje ręce. Pogodzę się nawet ze śmiercią, a nie odwołam tego, co powiedziałem. I moje słowa będą świadectwem przeciwko wam. Jeśli mnie zabijecie, przelejecie krew niewinnego. I to także będzie świadczyć przeciwko wam w dzień ostateczny. I król Noe bliski był uwolnienia go, gdyż bał się tego, co Abinadi powiedział i bał się, że wyroki Boga spadną na niego, ale... Kapłani podnieśli głos przeciwko Abinadiemu i zaczęli go oskarżać, mówiąc, on zło królowi. I król uniósł się gniewem przeciwko Abinadiemu i wydał go, aby został zgładzony. I stało się, że go pojmali, związali i spalili na stosie. I gdy płomienie zaczynały go przypiekać, zawołał do nich, Tak jak postępujecie ze mną, wasze potomstwo sprawi, że wielu będzie cierpieć jak ja cierpię. Śmierć w ogniu, ponieważ wierzyć będą w zbawienie Pana, ich Boga. I stanie się, że cierpieć będziecie wszelkie choroby z powodu waszej niegodziwości. Z każdej strony spadać będą na was ciosy. Będziecie pędzeni i rozpraszani to tu, to tam, niczym dzikie stado pędzone przez drapieżne zwierzęta. Tego dnia będziecie trupieni i chwytani przez waszych wrogów. Wtedy będziecie cierpieli, tak jak ja cierpię, ból śmierci w ogniu. Tak Bóg dokonuje pomsty na tych, którzy zabijają Jego lud. O Boże, przyjmij mego ducha. I gdy Abinadi wypowiedział te słowa, upadł, poniósłszy śmierć w ogniu, będąc skazany na śmierć, ponieważ nie chciał odwołać tego, co Bóg nakazał mu powiedzieć i zapieczętował prawdę swych słów swoją śmiercią.